Odcinek siódmy Car pisał w swoim liście dalej Ze wszystkich stron ruszyły przeciw nam narody obcoplemienne Litwini, Polacy, Tatarzy, Krymscy, Nogajowie, Kazańczycy A wy zdrajcy w tym właśnie czasie zaczęliście przysparzać nam wielkich nieszczęści i kłopotów Książę Siemion Bielski i Iwan Lacki, podobnie jak ty teraz, wściekły psie, uciekli na Litwę. Dokąd zresztą nie uciekali? I do Carogrodu, i na Krym, i do Nogajów. Wszędzie wszczynali wojnę przeciw prawosławnym, ale nic z tego nie wyszło. Potem... Zdrajcy skierowali przeciw nam wuja naszego księcia Andrzeja Iwanowicza i z tymi zdrajcami poszedł on ku Nowogrodowi, a wówczas odłączyli się od nas liczni bojarzy i przyłączyli do księcia Andrzeja. A na ich czele stał twój krewniak książę Iwan Siemionowicz, wnuk księcia Piotra Lwowa Romanowicza i wielu innych. Lecz z Bożą pomocą Spisek ten nie doszedł do skutku. Chcieli nas zgubić, a wuja naszego osadzić na tronie. Dlatego poczęli zdradziecko ustępować naszemu wrogowi, wielkiemu księciu litewskiemu, nasze dziedzictwo, radogoszcz, starodób, homel. Pisał następnie, rozżalony, że po śmierci matki carowej Heleny Zostaliśmy z bratem całkowitymi sierotami, została nam tylko w Bogu nadzieja. Miałem wtedy osiem lat. Poddani urzeczywistnili swe marzenia, otrzymali królestwo bez monarchy. O nas, władców, nikt się nie troszczył. Rzucili się więc zdobywać bogactwa i sławę i napadali na siebie. Czego oni nie wyrabiali? Ilu pozabijali bojarów i wojewodów sprzyjających ojcu naszemu, porabowali wsie i majątki, dwory naszych wujów i osiedli w nich. W tym też czasie książę Wasyl i Iwan Szujscy samowolnie zajęli przy mnie pierwsze miejsce i za mnie sprawowali władzę, najgorszych zaś zdrajców wypuścili z więzienia, przeciągając na swoją stronę. Książę Wasyl Szujski zamieszkał w dworze naszego wuja księcia Andrzeja Iwanowicza. Jego stronnicy pojmali bliskiego nami ojcu naszemu diaka Fiodora Miszurina i pohańbiwszy go zabili. Księcia Iwana Fiodorewicza Bielskiego i wielu innych w różnych miejscach uwięzili. Podnieśli też rękę na kościół. Strącili z metropolii metropolitę Daniela. Uwięzili go. W ten sposób urzeczywistnili swoje zamiary i sami zaczęli panować. Nas zaś, ze świętej pamięci, bratem Jerzym traktowali jak ludzi obcych lub żebraków. Ile niedostatku przyszło nam wycierpieć w jadle i odzieniu. Nie mieliśmy swobody, nie liczono się z naszym młodym wiekiem. Car dalej, z coraz większym zadowoleniem i pewnością siebie, opisywał następującą zwolna zmianę sytuacji. Kiedy począłem dorastać, nie chciałem być dłużej pod władzą swych niewolników. Księcia Iwana Wasylewicza-Szujskiego odesłałem na służbę z dala od siebie. Przy sobie zaś kazałem być bojarzynowi swemu księciu Iwanowi Fiodorowiczowi Bielskiemu. Lecz Książę Iwan Szujski... Zebrawszy wielu ludzi i odebrawszy od nich przysięgę, przyszedł z wojskiem pod Moskwę, a jego doradcy pochwycili jeszcze przed owym przybyciem Iwana Bielskiego oraz innych bojarów i szlachtę, a zesławszy do Biełozierska zabili. Metropolitę Joasafa wygnali z metropolii. Następnie książę Andrzej Szujski zjawił się u nas ze swymi stronnikami – Schwytali na naszych oczach bojarzyna Fiodora Siemionowicza-Woroncewa, pohańbili i chcieli zabić. Posłaliśmy wówczas metropolitę Makarego oraz naszych bojarów, Iwana i Wasyla Grigoriewiczów morozowów by im zabronili go zabijać, a oni, z niechęcią wysłuchawszy słów naszych, zesłali go do Kostromy. Przez sześć i pół roku nie przestawali czynić zła. Kiedy osiągnęliśmy lat piętnaście, sami poczęliśmy rządzić swym krajem i chwała Bogu, rządy nasze zaczęły się pomyślnie. Lecz zdarzył się pożar w Moskwie, a zdrajcy bojarzy, ci, których tu nazywasz męczennikami, wmówili ludziom ograniczonym, że to babka nasza, Księżna Anna Glińska wraz ze swymi dziećmi i służbą wynajmywała serca ludzkie i przez tak czynione czarnoksięstwa Moskwę spaliła, a my rzekomo wiedzieliśmy o tym zamyśle. Z poduszczenia tych zdrajców lud z krzykiem porwał w cerkwi Dymitra Seluńskiego, bojarzyna naszego, księcia Jerzego Wasyliewicza Glińskiego. Wywleczono go i nieludzko zabito w soborze uspięskim. Zabójstwo to w świętej cerkwi uczynione wszystkim jest znane, nie zaś te, które ty, psie, wymyśliłeś. Mieszkaliśmy wówczas we wsi naszej Worobiewie, a ci sami zdrajcy lud przekonali, by i nas zabito, bo chowamy u siebie matkę księcia Jerzego Glińskiego, księżnę Annę, oraz jego brata, księcia Michała. Długo jeszcze tłumaczył się car w swym liście z zarzutu podpalenia stolicy. Bolało go to widać bardzo. Wkrótce jednak powrócił do wybranej rady, którą teraz odsądzał od czci i wiary. Był wówczas na dworze pies Aleksy Adaszew, naczelnik wasz, który jeszcze w dniach młodości naszej nie wiadomo w jaki sposób wywyższył się z ludzi służebnych. My zaś, widząc zdrady wielmożów, wzięliśmy go z gnoju i zrównaliśmy z wielmożami, spodziewając się jego wiernej służby. A czym nam się za to odpłacił, usłyszysz jeszcze. Potem dla rady w sprawach Kościoła i zbawienia duszy naszej wziąłem popa Sylwestra, Podporządkowałem mu się dobrowolnie, lecz z nieświadomości. On zaś dał się skusić urokowi władzy i zaczął na wzór świeckich otaczać się przyjaciółmi. Pisał też Iwan, że jego surowe postępowanie wobec bojarów zostało mu wybaczone przez Sobór i metropolitę Makarego. Myślał o tej chwili, że możliwe jest pojednanie z niedawnymi przeciwnikami. Niestety wszystko zaczęło się na nowo: spiski, zdrady, a pop-sylwester zbliżył się do adaszewa. Spiskowcy nie mieli zbyt dobrego wyobrażenia o rozumie monarchy. Wykorzystywali jego niedoświadczenie, stopniowo przejmowali władzę z rąk carskich i podporządkowywali sobie bojarów. Chcąc zaskarbić sobie ich wdzięczność, posunęli się nawet do tego, że zwracali im ziemie skonfiskowane niegdyś przez Iwana III. Do wybranej rady wprowadzono podstępnie Dmitra Kurlatiewa, który był zwolennikiem Sylwestra. Wszystko było według ich woli. Ja zaś byłem jak niemowlę. Czy to sprzeczne z rozumem, że człowiek dojrzały nie chciał być uważany za niemowlę? Car oskarżał następnie swoich przeciwników o próbę dokonania zamachu na jego życie – w chwili, gdy powracał ze zwycięskiej wyprawy przeciw Kazaniowi. Po powrocie do stołecznej Moskwy Bóg okazał nam miłosierdzie i obdarzył następcą, synem Dymitrem. Kiedy zaś ja sam po pewnym czasie poważnie mogłem, to ci, których nazywasz dobrze życzącymi, z popem Sylwestrem i waszym naczelnikiem Aleksym na czele, Zdecydowali, że już przestaliśmy istnieć i nie troszcząc się ani o naszą duszę, ani o dusze swoje, zapomniawszy o przysiędze uczynionej Ojcu Naszemu i nam samym, by nie szukać dla siebie innego monarchy prócz dzieci naszych, postanowili osadzić na tronie naszego dalekiego krewnego księcia Włodzimierza, a niemowlę nasze od Boga dane zgubić obyczajem Heroda. Kiedy zaś, dzięki Bogu, wyzdrowieliśmy i zamysł ten w proch się rozsypał, popsylwester i Aleksy także po tym nie przestawali nam dawać złych rad, pod różnymi pretekstami odsuwali nam życzliwych, we wszystkim potakiwali księciu Włodzimierzowi, prześladowali swoją nienawiścią naszą caryce Anastazję i przyrównywali ją do wszystkich niegodziwych królowych. Kolejne oskarżenie zawarte w liście Iwana IV do Kurbskiego wymierzone było przeciw księciu Siemionowi Rostowskiemu, który wydał posłom litewskim plany wojny z Litwą. Car przypomniał także sprzeciw Sylwestra wobec projektu wojny o Inflanty oraz pozbawienie monarchy pomocy lekarskiej w czasie choroby. Wreszcie pisał Iwan IV – nie mogąc znieść tego wszystkiego, ukarałem przestępców, jednak dość łaskawie i łagodnie, skoro pozostali przy życiu. Do dnia dzisiejszego, unosił się car, syn Sylwestra żyje w dobrobycie. Tak więc nawet rodziny nie postradały majątku za przestępstwa popełnione przez krewnych. Okazało się jednak, że kary były zbyt łagodne, ukarani bowiem nie przestawali spiskować przeciw prawowitemu monarsze. Kolejne represje, jakie spadły na nich, Musiały być więc znacznie surowsze. Większość wyroków, które wówczas wydano, to wyroki śmierci, lecz do tej pory władcy rosyjscy nie byli nigdy przez nikogo przesłuchiwani. Mogli według swej woli nagradzać, a też i karać śmiercią swych poddanych. Trudno było doszukać się w liście jakiejś zwartej i skóry przemyślanej konstrukcji. Wyglądało to tak, jakby autor przypominał sobie o pewnych wydarzeniach w trakcie dyktowania epistolii i umieszczał w niej wszystkie bez ładu i składu, nie bacząc, że niekiedy powtarza swoje argumenty, wielokrotnie powraca do tych samych faktów, a nawet używa niemal identycznych zdań i zwrotów. Do wyprawy kazańskiej na przykład Iwan powrócił raz jeszcze w drugiej części listu, oskarżając bojarów i członków wybranej rady o chęć jak najszybszego powrotu do domu, bez względu na wynik wojny. Kiedy przeto posłaliśmy Ciebie i bojarzy na naszego wojewodę Piotra Iwanowicza-Szujskiego na roczną kampanię przeciw miastom niemieckim, a byłeś wtedy w Pskowie, nie na nasze polecenie, lecz po to, by pilnować własnych interesów, musiałem ponaglać Was przeszło siedmiokrotnie, aż wreszcie wyruszyliście z niewielką liczbą ludzi, i po wielu naszych napomnieniach zdecydowaliście się zdobyć nie więcej niż piętnaście miast. Lecz czy to wasza zasługa, jeśli zdobywacie je wskutek naszych napomnień, a nie z własnej ochoty? Iwan IV wypomniał Kurbskiemu: Czy nie dość było ci honorów, majątku i nagród? Otrzymałeś od nas więcej niż twój ojciec, a zasług miałeś mniej. Z czego więc jesteś niezadowolony? Gdy posłaliśmy cię do kazania, by nieposłusznych zmusić do posłuszeństwa, ty miast winnych przywiodłeś do nas niewinnych, oskarżając ich o zdradę. Gdy Han Krymski wyprawił się na Tułę, posłaliśmy was przeciw niemu, lecz Han przestraszył się i zawrócił – Został tylko jego wojewoda Ali Mahomet Ułan z niewielką liczbą ludzi. Ty zaś pojechałeś jeść i pić do wojewody Grzegorza Tjomkina i dopiero po uczcie począłeś ich ścigać, ale uciekli przed wami cali, nie poniósłszy żadnej szkody. Pod Newlem, mając piętnaście tysięcy ludzi, nie potrafiliście pokonać czterech tysięcy – Cieszyć się ze zwycięstwa nad wami nie mam powodu. Nie jest wesoło i mile dowiedzieć się o zdradzie swych poddanych i karać za nią. Gród Wolmar, który leży w naszej ojcowiźnie, w ziemi inflandzkiej, nazywasz miastem nieprzyjaciela naszego króla Zygmunta. Doprowadzasz przez to swą diabelską, sobaczą zdradę do końca. Dano w Moskwie grodzie naszej wielkiej Rosji wspaniałym, panującym, stołecznym od stworzenia świata roku siedmiotysięcznego siedemdziesiątego drugiego w miesiącu lipcu dnia czwartym. Znając już częściowo wydarzenia poprzedzające zdradę księcia kurpskiego, wiemy, że car w liście swym wielokrotnie miał się z prawdą. Nie o prawdę przecież chodziło, lecz o całkowite pognębienie przeciwnika, wykazanie jego nicości, podłości, tchórzostwa, pogoni za łatwym zyskiem, a zarazem jednoczesne ukazanie własnej potęgi, sprawiedliwego postępowania według wzoru danego przez Boga, tego, co za dobre nagradza, a za złe karze. Argumentacja dobrana była trafnie, a fakty historyczne umiejętnie sfałszowane. List miał jednak poważną wadę – był za długi. Książe Kurbski podchwycił to natychmiast, nie pozostawiając rzecz jasna epistoły carskiej bez odpowiedzi. A ta zaś była jeszcze zjadliwsza niż pierwszy list z wolmaru, który rozpętał całą korespondencyjną burzę. Książę w szczególności krytykował formę monarszego listu. Nazwał go wielce szumną paplaniną, tak zażyganą jadowitymi słowami, że nie tylko nie przystoi to tak wielkiemu i sławnemu w całym świecie carowi, lecz nawet prostemu i ubogiemu żołnierzowi. Wyśmiał próby powoływania się na Pismo Święte i Ojców Kościoła, stwierdzając, że za granicą śmieją się z tego zarówno uczeni mężowi, jak i małe dzieci. Już nie rozumiem, czego chcesz od nas, pisał Kurbski. Uśmierciłeś nie tylko swych krewnych, pochodzących z rodu wielkiego Włodzimierza, ale rozgrabiłeś ich majątek ruchomy i nieruchomy, a nawet wyzułeś z ostatniej koszuli. Książę nie polemizował z poszczególnymi zarzutami monarchy. Wyraźnie unikał rozszerzenia sporu, obawiając się prawdopodobnie nowych oskarżeń, które mogłyby osłabić ewentualnie jego pozycję na dworze Zygmunta Augusta. Powołując się więc na swój sędziwy wiek, Urodzony w 1528 roku, miał wówczas zaledwie 36 lat, zdawał się na rozsądzenie sporu przez Boga na sądzie ostatecznym, przed którym, jak mu się wydawało, a w każdym razie jak pisał, stanął wkrótce wspólnie z carem. Wymiana listów uległa zawieszeniu na kilkanaście lat. Monarcha doczekał się przecież chwili triumfu. W trakcie działań wojennych na terenie Inflant w 1577 roku zdobył Wolmar, miasto, w którym powstał pierwszy list kurbskiego adresowany do niego. Nie umieszkał mu teraz tego wypomnieć. Pisałeś, że posyłaliśmy cię do grodów dalekich, a teraz z Bożej woli znaleźliśmy się jeszcze dalej, jak kopyta naszych koni stratowały wszystkie drogi wasze z Litwy i na Litwę. I tutaj, gdzie chciałeś uwolnić się od trudów swoich w wolmarze I tu dla pokoju Twego Bóg nas przysłał Jesteśmy tutaj, lecz Ty pojechałeś dalej Pisał z ironią car Ucieczka Kurbskiego za granicę była sygnałem alarmowym dla Iwana IV Sytuacja państwa moskiewskiego pogarszała się z każdym miesiącem Brak było zarówno poważniejszych sukcesów wojskowych, jak i dyplomatycznych. Próba wyprzedzenia jednoczesnego ataku litewsko-tatarskiego zakończyła się niepowodzeniem. Zawarty w 64 roku siedmioletni rozejm ze Szwecją przyznawał jej prawo do szeregu miast nadbałtyckich. Pod koniec tegoż roku udało się szczęśliwie odeprzeć nagły atak wojsk hana krymskiego Devlet-Gireja na prawie niebroniony Riazań. Zima, jak zazwyczaj, Przyniosła zmniejszenie natężenia działań wojennych, a w wielu rejonach całkowite ich przerwanie Z początkiem grudnia car wyjechał wraz z rodziną do podmoskiewskiej wsi Kołomieńskoje Przesiedział tam prawdopodobnie przeszło dwa tygodnie, gdyż nagła odwilż uczyniła zdruknie nieprzejezdne, błotniste Bajora Stamtąd pojechał do Monasteru Troickiego, a następnie dalej do swobody Aleksandrowskiej Leżała ona w odległości około 100 kilometrów na północny wschód od Moskwy na szlaku wiążącym stolicę z odległymi prowincjami, Rostowem Wielkim i Jarosławiem. Miejscowość tę upodobał sobie zwłaszcza ojciec Iwana IV, Wasyl III Iwanowicz, często zatrzymując się tutaj w czasie łowów organizowanych w okolicznych borach. W 1513 roku wzniesiono w Słobodzie wspaniały kamienny Sobór Pokrowski, w XVIII wieku przemianowany na Sobór Świętej Trójcy, z nieco później oddzielnie stojącą dzwonnicą. Klasyczny przykład odradzającej się po upadku wywołanym przez panowanie tatarskie rosyjskiej sztuki architektonicznej, wzbogaconej teraz o doświadczenia budowniczych włoskich. Świątynia wykonana była z czerwonej cegły, a rolę elementów zdobniczych odgrywały okalający ją trzyczęściowy pas z białego kamienia oraz także białokamienne portale. Iwan IV, za przykładem swego ojca, dość często zatrzymywał się w słobodzie. Obecnie, na przeciąg kilku najbliższych lat, miała się stać drugą po Moskwie stolicą państwa. Nie uprzedajmy jednak wypadków. Wyjazd cara z rodziną nie stanowił żadnej sensacji dla mieszkańców Moskwy. Tego rodzaju widowiska obserwowano niejednokrotnie. Były one na ogół związane z pielgrzymkami do monasterów i cerkwi, w których przechowywano relikwie słynące cudami, Bądź też gdzie szerzył się szczególny kult jakiegoś świętego. Tym razem ze względu na porę początek grudnia wiązano by to ze zbliżającym się dniem świętego Mikołaja, 6 grudnia, gdyby nie szczególna oprawa, jaką nadano całemu wydarzeniu. Wraz z czarem wyjeżdżali bowiem ci bojarzy, o których wiedziano, że należą aktualnie do najbliższego otoczenia monarchy. Wywożono kosztowności, dokumenty, mijały dnie. Przeciągająca się nieobecność władcy w Moskwie zaczęła budzić niepokój mieszkańców stolicy. O miejscu jego pobytu krążyły różne pogłoski wykluczające się wzajemnie. Sprawa wyjaśniła się wreszcie z początkiem Nowego Roku. 3 stycznia 65 roku do Moskwy przybył kurier carski Konstanty Polivanow, a wraz z nim grupa dworzan i żołnierzy. Poliwanow przywiózł metropolicie Atanazemu list od cara – Adjak, Putiła, Michaiłow oraz Andrzej Wasiliew, carskie odezwy do i chłopów. Akcję wyreżyserowano doskonale. Przypuszcza się, że mieszkańców Moskwy poinformowano o treści dokumentów już w dniu przyjazdu Poliwanowa, a nawet, że pospiesznie zwołano Sobór Ziemski. W liście do Atanazego władca oskarżał o zdradę wielu ludzi ze swego najbliższego otoczenia – duchownych i bojarów, okolniczych i dworzan, skarbników i diaków, ochmistrza i koniuszego. Wypominał im krzywdy, których doznał po śmierci ojca jeszcze jako mały chłopiec, powtarzały się więc argumenty z listu do Kurbskiego – tak jak przed półtora rokiem obwiniał bojarów o okradanie skarbu państwa, gnuśność, brak chęci do obrony ojczyzny przed najazdami tatarskimi i litewskimi, duchowieństwu zarzucał chronienie przed gniewem carskim osób, które zasłużyły na surową karę. W listach do Czerni Moskiewskiej powtórzono zarzuty wypowiedziane w liście do metropolity pod adresem bojarów i duchowieństwa – Nadto car świadczył uroczyście, że do Moskwian, do ludzi prostych nie żywi żadnej niechęci i nie ma im nic do zarzucenia. Na jego decyzję opuszczenia Moskwy i porzucenia państwa wpłynęła jedynie zdrada bojarów, stwierdzał na zakończenie monarcha. Wszystko w tej akcji było przemyślane do najdrobniejszego szczegółu. Car porzucał państwo, lecz nie zrzekł się tronu. Na tę okoliczność nie zwrócili uwagi ani jemu współcześni, ani też liczni historycy zajmujący się postacią i czynami Iwana Groźnego. Rezygnacja z uprawnień monarszych mogła doprowadzić do rzeczywistego przewrotu dokonanego rękami Zjednoczonych Przeciwników Politycznych Iwana, ten jednak nie zamierzał dopuścić do tego. Szantaż i groźby, które nie miały być nigdy zrealizowane – Musiały doprowadzić do pozbawienia wrogów nawet cienia nadziei na szerokie poparcie społeczeństwa dla ich akcji wymierzonych przeciw carowi. Wieści o listach Iwana IV rozeszły się po mieście lotem błyskawicy. Ludzie prości, mający rozliczne powody do uskarżania się na bojarów i szlachtę, mogli teraz utożsamiać własne interesy z interesami władcy. Umacniało to tradycyjną wiarę w dobroć wielkiego księcia. W dniu w którym ze swobody aleksandrowskiej przybyli gońcy z listami, w domu metropolity Atanazego zgromadzili się zarówno oskarżeni, jak i ci, do których uczciwości odwoływał się władca. Szczęśliwie Iwan w swoich listach nie wymienił żadnego nazwiska, gdyż w atmosferze powszechnego podniecenia łatwo dojść mogło do samosądów i ekscesów ulicznych. Zaczęto dyskusję o krokach, jakie należałoby podjąć w nowej sytuacji – Dyskusja nie mogła przynieść sensownych wyników, jej uczestnicy bowiem prześcigali się w demonstrowaniu swej rozpaczy, płacząc i narzekając na niedolę owczarni porzuconej przez pasterza. W czasie, gdy u Atanazego zgromadzili się członkowie Soboru, przed budynkiem zbierała się ludność z posadu i prawdopodobnie inspirowana przez ręcznie działających w tłumie agentów Iwana, nalegała na ukorzenie się starszyzny przed carem. Niech metropolita z arcybiskupami, biskupami i całym soborem błaga cara, by odwrócił od nas swą twarz zagniewaną, zdjął z nas niełaskę, nie porzucał państwa, lecz przeciwnie rządził nim tak, jak przystoi wielkiemu gospodarowi, Kto zaś go będzie zdradzał i czci jego właczał, niech zostanie ukarany na życiu, i zdrowiu swoim, krzyczano przed domem metropolity. Wszyscy pójdziemy do cara, będziemy bić mu pokłony, korzyć się przed nim i płakać. Z podobnym żądaniem przybyła do Atanazego delegacja zamożnego mieszczaństwa, kupców, wśród nich tzw. gości, korzystających ze szczególnych przywilejów handlowych, i rzemieślników. Nie było wyjścia chcąc, nie chcąc, trzeba się było ugiąć przed wolą ludu i pokornie prosić cara o wybaczenie za niezawsze popełnione grzechy. Atanazy bał się spotkania z władcą. W momencie formowania poselstwa do Iwana wykręcił się od wzięcia w nim udziału pod dość nawet prawdopodobnie brzmiącym pretekstem konieczności pilnowania porządku w mieście porzuconym przez cara. Na czele legacji stanął wobec tego arcybiskup nowogrodzki i pskowski Pimen, oraz archimandryta jednego z monasterów moskiewskich. Do Swobody Aleksandrowskiej ruszyli również książęta Iwan Bielski i Iwan Mstisławski oraz urzędnicy prikazów i wielu mieszkańców stolicy. Uformowała się kilkutysięczna procesja krocząca przez wiele kilometrów ze śpiewem, chorągwiami kościelnymi, przypominająca pielgrzymkę do miejsc świętych. Niesiono uroczystą suplikę, w której błagano cara, by z powrotem objął rządy w państwie i przestał gniewać się na swych poddanych. Zwolennicy Iwana postarali się także o wprowadzenie do niej punktu najistotniejszego, zgodnie z którym władca na prośbę wszystkich stanów miał karać zdrajców śmiercią, nie okazując im najmniejszego miłosierdzia. Już 5 stycznia Car przyjął Pimena oraz pozostałych członków Soboru, wyrażając zgodę na ponowne wzięcie władzy w swoje ręce. Uzyskał przecież to, czego chciał, pełną aprobatę dla najbardziej samowładczych i despotycznych poczynań. Ogłoszono przeto to uroczyście, że wprawdzie bojarzy i urzędnicy będą jak dawniej brać udział w zarządzaniu państwem, lecz że zarazem w państwie tym powstanie nowy twór – oprycznina. Zapewne już wtedy wyjaśniono ogólne zasady funkcjonowania zaprojektowanej instytucji, ale o szczegółach dowiedziano się chyba dopiero po powrocie cara do Moskwy, to znaczy przypuszczalnie w pierwszej połowie lutego 1965 roku. Dekret o wprowadzeniu opryczniny przedstawiony został wówczas Soborowi Ziemskiemu do aprobaty. Słowo oprycznina wywodziło się od przyimka oprycz, czyli po prostu Oprócz i w poprzednich stuleciach oznaczało dzielnice wydzielone dla członków rodziny Wielkiego Księcia. Teraz oznaczało dzielnice samego Gosudara. Opryczniną nazywano również Nowe Dwór i Wojsko, a później także siedmioletni okres istnienia tej instytucji. Iwan IV powrócił ze Swobody Aleksandrowskiej do Moskwy z nowymi siłami do kolejnych przeobrażeń kraju. Do walki z opozycją, jednakże zmieniony wewnętrznie, postarzał się nagle, posiwiał, a gęsta dotąd czupryna i broda wyraźnie się przerzedziły. Miał zaledwie trzydzieści pięć lat.